A więc dzisiaj kontynuujemy tutaj rozważanie Księgi Sędziów i dochodzimy do takiego trudnego momentu w życiu tego niezwykłego sędziego, jak był Gedeon. Do tej pory to wszystko, co o nim czytaliśmy i to, co, to, co tutaj rozważaliśmy, miało taki charakter dla nas wzorca i widzieliśmy tutaj w Jego pokorze i w Jego postawie szukania woli Bożej i w Jego prawnieniu pełnienia woli Bożej yy, wzorzec dla nas. I tutaj w tych Jego różnych posunięciach jest dla nas wzorcem wiary, o którym też mówili Hebrajczyków, przedstawiając Go w tym poczęcie bohaterów wiary. Natomiast to, o czym dzisiaj będziemy chcieli mówić i co wiesz, że tutaj wymaga gruntownego rozważenia, także dzisiaj na pewno nie skończymy tego, jedynie rozpoczniemy. To tą część jego historii to ciemna karta z jego historii. To y, część jego życia, o której myślę, większość nawet nie wie. Kiedy ludzie mówią Gedeon, nam się kojarzą najczęściej dwie rzeczy. Runo i milienici, i ta walka niezwykła z tymi tam zbankami i pochodniami. Te dwie rzeczy nam się kojarzą z Gedeonem. I większość ludzi myśli, o to cała historia. Ale jak widzieliśmy... No chyba tak, może tak, rzeczywiście, te trzy rzeczy. Chociaż ja bym na ten tak że mówiąc nie patł. Gdy tak powiedział mi Gedeon, to bym pierwsza rzecz to runo, by mi przyszło do głowy, a druga to, to... Ale rzeczywiście, to, to zburzenie tego ołtarza Bala też jest tutaj znaczące, bo stąd otrzymał to drugie imię, Jerubal. Czyli tak, rzeczywiście, to też jest tutaj kluczowa sprawa. Natomiast niewielu zna te wydarzenia poprzedzające w ogóle powołanie Gedeona to jego spotkanie z Aniołem Pańskim i te inne rzeczy i również to, co właśnie wydarza się u kresu jego życia. Ostatnio rozważaliśmy, jak to Gedeon był wierny w kontynuacji tego dzieła zniszczenia wrogów bożych. Jak do końca pełnił wolę pańską i nie poprzestał w połowie drogi, nie zatrzymał się, nie, nie, nie, nie i zrobił czegoś tylko tak yy, częściowo, ale z całego serca do końca chciał pełnić wolę pańską i do końca ścigał tych Migienitów i później widząc już to, co Bóg uczynił, to zwycięstwo z odwagą, z wiarą, poszedł dalej i widzieliśmy, że faktycznie zwyciężył. I tutaj pominęliśmy pewne kwestie, do których wrócimy. Ja je celowo pominąłem, dlatego, że one dotyczą właśnie tego ostatniego rozdziału I, i myślę, że w dalszym naszym tutaj rozważaniu tego co się wydarzyło na końcu zobaczymy, że tam gdzieś już są jakieś jakieś takie sygnały niebezpieczne gdzieś tam już wcześniej dostrzegamy pewne zachowania jego, pewne decyzje jego które pokazują, że gdzieś coś zaczęło już dziać się w jego sercu i pewna zmiana zaczęła już następować wcześniej w wierszu 22. drugim 8 rozdziału Księgi Sędziów czytamy, że wówczas, czyli po tym zwycięstwie, po, tych, po tym rozgromieniu migieńczyków, wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona Panuj nad nami Ty i Twój Syn i Twój Wnuk Wybawiłeś nas bowiem z ręki milieńczyków widzimy tutaj synów izraelskich którzy po tym niezwykłym wydarzeniu przychodzą do Gedeona i chcą go uczcić za wielką rolę jaką odegrał w tym dziele wybawienia i przychodzą do niego i co mu proponują proponują mu trony. i to nie tylko dla niego ale również dla jego potomstwa Chcą ustanowienia monarchii. Do tej pory nie mieli króla, mieli tylko proroków, mieli sędziów. Ale po tym zwycięstwie myślą sobie, kiedy on to byłby dobry król. Pan Bóg nic nie mówił tutaj o królestwie. Pan Bóg tutaj nie mówił, że to czas, żeby wybierać króla. Ale ludzie myślą sobie. Ten to jest idealny kandydat na króla. I nie tylko on, ale niech on założy dynastię, niech jego potomkowie będą naszymi królami. Tak jak w innych narodach, tak jak wokół widzimy, że wszystkie inne narody mają król, tylko my nie mamy tego króla. I do niego z taką piękną propozycją przychodzą. Zwróćcie też uwagę, że ludzie tutaj nie przypisują tego zwycięstwa Bogu ale komu go przypisują? mówi, Mówią, wybawiłeś nas bowiem z ręki miliencików. O, a przecież to wszystko, co Bóg wcześniej zrobił, to przetrzebienie ich, ich oddziałów wojskowych Przecież właśnie miało w tym celu, żeby oni nie myśleli, że to oni sami siebie wybawili własną ręką. Pamiętacie, co Bóg powiedział wcześniej w 7 rozdziale drugim wierszu? Rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał migieńczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. A więc Bóg celowo wybrał takiego właśnie Człowieka jak Gedeon, który nie widział w sobie wielkiego jakiegoś generała. Człowieka, który nie, nie, nie polegał w ogóle na swoich jakichś możliwościach. Na swoich tutaj jakimś geniuszu militarnym. celowo Bóg dał mu taką armię 300, która nie miała szans w ogóle z, z jakiegokolwiek zwycięstwa. Z tą armią 135 tysięcy. Bóg to wszystko zrobił w tym celu, żeby oni się nie wynosili, ale żeby wiedzieli, że to Bóg ich wyrwał. I zobaczcie, mimo tego, tego wszystkiego, mimo, że w taki sposób Bóg to zarażało, ci ludzie nadal mówią, Gdeonie, Ty nas wybawiłeś. Przychodzą nie, wiecie, z, z pieśniami na Boga, chwaląc Go, wywyższając Go, ale mówią, Ty panuj nad nami, bo Ty nas wybawiłeś z ręki migięcieków. Widzicie? Jaka ślepota. Jaka ślepota. Ja się zastanawiam, jakiego wielkiego cudu trzeba w naszym życiu, żebyśmy dostrzegli rękę Boga, który nam błogosławi, który działa w nas. Jakiego my potrzebujemy wielkiego cudu, żeby przyznać, że to w końcu Bóg robi, a nie, że to myśmy sobie to zrobili, że ktoś tam, że tamten, że siantem, że, że to taki fart, Bo co tam jeszcze chcemy mówić. Kiedy my wreszcie dojrzymy, dojrzymy, że to Bóg jest Ojcem, od którego wszelki dobry datek pochodzi. Wszelki dobry datek. Najmniejsza, najdrobniejsza rzecz w naszym życiu, jaka jest dobra, jest Jego darem. Jest darem Jego łaski. Czy sobie to uświadamiamy, czy nie? Jakąż głupotą jest, kiedy my zamiast chwalić i czcić Boga i opowiadać o tym, jak to Bóg jest dobry w naszym życiu, jak Słowo Boże mówi, chlubić się naszym Panem niczym innym, nie naszą siłą, nie naszymi możliwościami, nie naszymi osiągnięciami, nie jakąś ludzką możliwością, ale kto się chlubi, niechaj w paru się chlubi. Kiedy to wreszcie będzie prawdą naszego życia? Kiedy my wreszcie bez wstydu i bez obawy, bez jakichś takich poczucia, że to takie niezręczne, że tak będziemy jak ten świat mówić? Ten świat mówi nam, że tak yy, tak to wszystko naturalnie się dzieje, że tak, tak normalnie nam tak, nam, nam tak niezręcznie jest po prostu tak wiecie, że tak Pana Boga do tego wszystkiego mieszać, nie? że to takie religijne, że to takie, to takie no nie pasuje do tego świata dzisiaj dzisiaj to tak, takie różne inne głupoty pasują powiedzieć ale tak Pana Boga do wszystkiego no to, takie, to takie nie pasuje po prostu no tak psuje atmosferę, no tak od razu jakoś się sztywna sztywno robi tak lepiej, lepiej tak coś, coś tak dowcipnie powiedzieć, nie? Jak, o jakimś farcie albo o czym jeszcze tam. Tak to tak, to pasuje, nie? To pasuje, to nikt to nie, nie, nie, nie zarazi, nikogo tam nie, nie drgnie nawet. Jak powiemy, że to yy, zjadała albo coś w tym stylu, nie? No to, fii, pewnie, nie? To nikogo to nie rusza, ale jakbyśmy tak wprost otwarcie podzieli. Dzięki Bogu to się stało. To Jezus, moje. O, Skąd ten człowiek się Co za jakiś fanatyk religijny? Od razu sztywność atmosfera robi. I my nie chcemy tej sztywnej atmosfery. My tak wolimy, że tak właśnie tak no, tak towarzysko było, tak tego. I tak sami się przyzwyczajamy do takiej świeckiej gadki. I tak pleciemy za tym światem. Zamiast Bogu oddać chwały, zamiast Jemu podziękować, zamiast wstydzić się naszego. Czego się mamy wstydzić? ten bezbożny świat się wstydzić swojej bezbożności. A my niestety często my się wstydzimy. Jesteśmy, jak, jak Słowo Boże mówi, jak, ta, jak to źródło zmąconej wody. Kiedy mamy lęk przed bezbożnymi. Jak źródło zmąconej wody. Odpowiedział im Gedeon. Ja nie będę Panował nad wami, ani mój Syn nie będzie Panował nad wami. Pan będzie Panował nad wami. Wow! To jest odpowiedź, nie? Gdy On wprost im mówi, ani ja, ani mój Syn, ale kto? Jachwę, Pan. Wasz Bóg, On będzie Panował nad wami. On jest waszym Królem. I ta odpowiedź Gedona wydaje się być nie tylko skorygowaniem ich błędnych zapędów, żeby sobie króla ustanowić, ziemskiego, ale i napomnieniem, aby nie odrzucać i nie porzucać Boga Jachwę jako jednego i prawdziwego króla. I gdyby w tym miejscu się skończyła ta historia, to byśmy mieli bardzo dobre mniemanie o Bedeonie. I dałby Bóg, żeby tak się skończyła jego historia. Ale wiecie, Biblia nie jest taką księgą, która tych wszystkich bohaterów tak te pięknie wymaluje, że oni tacy, jak na obrazku, wiecie, tacy czyściucy, tacy bez skazy i bez zmazek na tych świętych obrazkach oni malują tych, tych różnych, którzy coś tam uczynili dla Pana Boga. Że oni tacy zupełnie bez żadnej mniejsze skazy, jak są po Jezus tacy są doskonali. Ale Biblia nie jest taka. Biblia, kiedy mówi o swoich bohaterach wiary nawet, pokazuje nam ich, prawdę o nich. Kiedy Biblia mówi o Abrahamie, ojcu wiary, pokazuje nam jego strach, kiedy swoją żonę do haremu oddał. I pokazuje nam różne jego obawy i lęki, niewiary czasami, niepewności. Kiedy pokazuje nam Jakuba, to pokazuje nam jego krętactwa i matactwa i te wszystkie rzeczy, które były w jego sercu. I Biblia szczerze pokazuje. Kiedy mówi o Dawidzie, tym mężu według Bożego serca, też nie ukrywa jego, jego cudzołóstwa, nie ukrywa zabójstwa męża Batrzeby. Nie ukrywa tego pokazuje nam prawdę o tych ludziach. Dlatego, że Bóg mówi prawdę i Bóg się nie boi mówić prawdy my się często, bo my tak sami chcemy tak, tak przedstawić, to tak, żeby tak to wyglądało lepiej niż to naprawdę jest. A Pan Bóg nie. Pan Bóg mówi, tak jest jak jest. I prawdę nam mówi w swoim słowie. I te postacie swoje, tych swoich bohaterów i swoich mężów przedstawia nam takich, jak, jakimi byli, a nie maluje nam jakiś obraz taki, żebyśmy my, u zachwycali się nimi myśleli, no no, ci to są wzorcowi. Oni są wzorcowi pod pewnymi względami, ale pod pewnymi musimy się pilnować i strzec. I gdyby, mówię, ta historia się tu skończyła, no to ona byśmy mogli do takiej kategorii zaliczyć takich ideałów. Ale ona się niestety tu nie kończy. I to, co dalej jest napisane, pozostałe wiersze rzucają taki ponury cień na tego niezwykłego przywódcę, tego niezwykłego sędziego. I również rzucają cień wątpliwości na jego słowa w tym wierszu, który właśnie przeczytaliśmy choć Gedeon oficjalnie nie przyjął oferty królestwa jego słowa wydają się być pewne, pełne takiej zdrowej trzeźwej wiary to jego dalsze życie stawia szczerość tych słów pod wielkim znakiem zapytania że Gedeon powiedział jedno, ale w sercu działo się coś zupełnie innego. Przecież tak można zrobić? Wiecie, że tak ludzie często robią? Może my tak robimy? Że tutaj na zewnątrz piękna deklaracja, taka piękna, takie słowa. Bóg jest moim Panem, tak, Jezus jest moim Panem, kocham Pana Boga, kocham Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Ale co tam w sercu jest? Co tam w sercu jest? Bóg jeden wie. Bóg jeden patrzy tam i wie, czy te słowa są faktycznie szczere i prawdziwe, czy to tylko piękne słowa. Czy to tylko piękne frazesy, które się nauczyliśmy, które wiemy, że w tym gronie wypada, żeby na naszych ustach zabrzmiały. Ale Bóg wie, Bóg wie, co tam się kryje za tymi słowami. Boga nie oszukamy. Możemy ludzi oszukać, możemy na ludziach zrobić wrażenie, ale Bóg widzi i czytamy, że gdy nas pozwie na sąd to nie tylko z nieużytecznego słowa zdamy sprawę ale Bóg odkryje tajniki naszych serc i Bóg pokaże co kryło się za naszymi słowami nie tylko powie co żeśmy powiedzieli ale jeszcze powie dlaczego żeśmy to powiedzieli co tak naprawdę było czy to były szczere słowa czy to były fałszywe słowa, obłudne słowa i tak samo ze wszystkimi naszymi uczynkami nie tylko sądzić nasze uczynki, ale czytamy wszelkie ukryte intencje naszych serc. Zwróćcie uwagę, że Gedeon nie skończył jeszcze swojej przemowy. Rzekł jeszcze do nich. Rzekł jeszcze do nich Gedeon. Chciałbym was o coś poprosić. Niech mi każdy z was da kolczyki ze swego łupu. Złupieni mieli bowiem złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. W tamtym czasie mężczyźni nosili kolczyki. Potem od tego odstąpiono, a dzisiaj znowu mężczyźni, jak ci Ismaelici, zakładają kolczyki do uszu. A kobiety też nie wiadomo, co wyrabiają z nimi. A oni rzekli, chętnie, chętnie damy, chętnie. I rozpostarli szatę i wrzucali na nią wszyscy kolczyki ze swego łupu. A wada złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wynosiła 1700 cykli złota. To ile to będzie? Ktoś się zna na cyklach ciężki rachunek, to jakieś 25 kilo. Tam różne, czytałem w różnych komentarzach, różne przeliczenia, niektórzy dawali dużo więcej, niektórzy miał. tak minimum 25 kilo. Złota. Nieźle. A? Kto z Was ma chociaż pół kilo? Alek, może masz, masz tam pół kilo złota? Nie ja masz. Już nie, już, nie już nie masz. Ja jedno złoto, co mam, to to, co tu mam na palcu. To wszystkie moje złoto, które mam. I wystarczy. Gedeon 25 kilo złota dostał. I to nie wszystko jeszcze. Oprócz rożków, wisiorków i szat szkarłatnych, które należały do królów miliańskich. I oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów. A Gedeon kazał z tego sporządzić u nas jest powiedziane posąg. O, biednie to przetłumaczyli. Źle. Źle przetłumaczyli. Efod. To jest to, to słowo, które tu jest użyte. I w Biblii Gdańskiej i w innych przykładach znajdziecie efod. Oni tu przetłumaczyli posąg, bo tak lepiej, wydawało im się, że tak bardziej pasuje, ale to po, wielka pomyłka niestety. Efod. Kazał z tego sporządzić efod. O tym zaraz porozmawiamy. Który umieścił w swoim mieście Ofra. I znowu tutaj u nas tak przetłumaczyli, żeby tego posągu im pasowało, ale tak naprawdę to jest powiedziane, i z cudzołożył się. I z cudzołożył się cały Izrael i chodził za nim. Tutaj u nas tu mówię, pozmieniali. Takiż posąg ten stał się, czy ten efot, stał się płatką dla Gedeona. Ja może przeczytam ten wiersz z Biblii Gdańskiej, bo tu sobie zapisałem go. Jest napisane tak. I sprawił z tego Gedeon efot, a położył go w mieście swem w Ofra i z się tam wszystek Izrael chodząc za nim a było to Gedeonowi i domowi jego sidłem dużo lepsze tłumaczenie tak zostali Migjańczycy upokorzeni przed Izraelitami i już nie podnosili swojej głowy ziemia zaś zaznawała spokoju przez 40 lat za dni Gedeona. Potem poszedł Jerubal, syn Joasza i osiadł w swoim domu. A Gedeon miał 70 własnych synów, gdyż miał wiele żon. Hmm, pomyślcie o tym. Ja mam dwóch. Ciężko nad nimi zapanować wyobraźcie sobie być ojcem dla siedemdziesięciu ile, że tam córek musiał być jaki to musiał być dobry tata z tego Gedeona taką miał gromady dzieci no, miał wiele żon i to nie wszystko, nie tylko żon miał dużo, ale jeszcze miał nałożnicę a, jego na, a również jego nałożnica przebywająca w Sychem urodziła mu syna temu nadał imię Abimelech. Jakbyście wiedzieli, co znaczy Abimelech, to byście znali odpowiedź na to pytanie. Czy rzeczywiście, kiedy on mówił prawdę, kiedy mówił to, co mówił, ale bo no, nie powiem, co to znaczy Abimelech dzisiaj. Poszukajcie sobie. Co znaczy Abimelech? Dobrze pomyślcie o tym. Dlaczego akurat nie ten jest jeden wymieniony, a nie inni ci jego synowie, tylko ten jeden jest wyszczególniony i podane jest nam jego imię. Jakie to imię mu nadał? To imię jest bardzo ważne. Bo wiele mówi nam o Gedeonie. Jak on nazwał tego swojego synka z tej nałożnicy? A gdy umarł Gedeon, syn Joasza, w podeszłym już wieku, został pochowany w grobi Joasza swojego ojca, w Owsze Abiezarejskiej. A po śmierci Gedeona... Odwrócili się synowie Izraelscy od Pana i zaczęli znowu uprawiać nieżąc z Baalami i ustanowili sobie Bogiem Baala Berit. Synowie Izraelscy nie pamiętali o Panu swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich okolicznych nieprzyjaciół i nie odnieśli się przychylnie do domu Jerubaala Gedeona odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie On wyświadczył Izraelowi. Co za tragiczny koniec cudownie przez Boga użytego przywódcy. Bóg objawił się Gedenowi, jak, jak nie objawił się wielu. Niewielu miał taki przywilej jak on, żeby z Aniołem Pańskim twarzą w twarz rozmawiać. Niewielu miał taki przywilej, jak on, żeby tak słyszeć wyraźnie głos Boże, jak on słyszał. Niewielu miał taki przywilej, on, że kiedy położył runo, to Bóg zrobił tak, jak on go prosił, żeby zrobił. Niewielu miał taki przywilej, żeby oglądać armię 135 tysięcy rozgromioną przez 300. Wielki przywódca. Niezwykły człowiek. A jak tragicznie kończy swoje życie. A może no, spójrzmy po kolei, krok po krotku, jak powiedziałem, wszystkiego tutaj nie ma szans dzisiaj. Wiecie, że ja to nie mam takiego dużego tempa. Ja to powoli lubię rozważać różne rzeczy. Nie spieszę się. Także i w tej sytuacji nie zamierzam pędzić. Ale zamierzam z Wami się tutaj zastanowić nad tymi słowami, nad tymi rzeczami, które tutaj są opisane. Gedeon, jak widzimy, po tych pięknych słowach, odmawiając królewskiego tronu, Zażyczył sobie królewskiego daru. Złota. I jego prośba brzmi tak niewinnie. On tak mówi, pozwólcie, że jeszcze. Mój, pozwólcie, że jeszcze was o coś poproszę. Tak niewinnie zaczyna. Mówi, nie, ja królem waszym nie będę, ani mój syn. Bóg jest będzie królem. Tak, Bóg jest królem. On, on będzie nad wami rządził. Ale jak coś chcecie mi dać, ale jak... Chcesz... To mam do was taką małą prośbę. Taką małą prośbę. Tak, dajcie mi złota. Dajcie mi złota. Jeśli rzeczywiście Gedeon myślał, że Bóg jest królem, jeśli Gedeon rzeczywiście myślał, że Bóg jest autorem tego zwycięstwa, a nie on, to dlaczego miałbyś otrzymywać jakikolwiek dar od nich? Jeśli to nie on jest tutaj tym, którego, no ale to raczej powinien powiedzieć, panu Bogu złóżmy jakiś dar uczcimy Boga teraz, dla Niego coś zróbmy, coś, coś, coś jakoś Jego uczcimy, Jemu złóżmy ofiary Jemu zaśpiewajmy pieśń, tak jak było za czasów Debory, pamiętacie? Jak było zwycięstwo, to potem co było? Pieśń, cały rozdział mamy jak to wychwala Boga, jak to On wielkich rzeczy, a tutaj co? Dla Pana Boga nic nie ma, figa ani ołtarza nie stawiają Panu Bogu ani żadnych ofiar się mu nie składa. Ani nawet Gedeon nie oponuje. Nie mówi, że to nie ja dałem wam zwycięstwo. On nawet tego nie powiedział. On nie mówi, to nie ja was wybawiłem, to Bóg was wybawił. Nie, on nic z tego nie mówi. On mówi, ja nie będę panował, tego się bał zrobić. Chociaż jak dalej zobaczymy, to żył sobie jak król w później. Ale mówi, nie, nie, nie. Ja nie będę naszym królem. Ale tego, co się Bogu należało, w nie zostało oddane. Wręcz przeciwnie, kiedy on mówi, ale jak chcecie mi dać królewski dar? Czemu nie? Chcecie dać mi złoto? Dawaj! <śmiech> Wierz 25 i 26 pokazuje nam, jaki był ten dar. 25 kilo złota. Ja sprawdziłem w internecie, jak jest dzisiaj przelicznik złota. Nie wiem, dobrze się doszukałem, mam nadzieję. 80 zł za gram się doszukałem. Dobrze to jest ta cena? Jeśli no, czyste, tak. 8, tam były różne ceny, tam jeszcze więcej, bo tam kupowali za mniej, ale tak średnio tak patrzyłem. 80 zł za gram. Więc Myślę, że tutaj ci nie mieli jakiegoś tam kiepskiego złota, ale nie wiem, jakie tam mieli. W każdym razie, gdyby to tak było, na dzisiejsze pieniądze, gdyby to przeliczyć, to byłoby 2 miliony złotych. W jednej chwili, kiedy on został milionerem. 2 miliony złotych. tam Ten kraj, pamiętacie, 7 lat tam był bieda, głód, oni tam byli wyzuci ze wszystkiego. To był, to był kraj zniszczony. A ten sobie tutaj wyprosił u nich taki mająteczek. W jednej chwili 2 miliony na dzisiejsze. Nie wiem, jak to tam by przeliczyć na tamte pieniądze, jakby to tam wyglądało. W każdym razie była to niezła fortuna. On w jednej chwili najprawdopodobniej stał się najbogatszym człowiekiem w kraju. A wiecie, że pieniądze to co? To siła, to moc, to możliwości. Ktoś ma pieniądze, to może wiele zrobić, Tak. tak. Przynajmniej ludziom wydaje. Że pieniądze to, to pozycja. To wpływy. To ludzie się liczą z takim człowiekiem i z jego słowami. Ostrożnie trzeba z takim, który trzyma w garści worek z pieniędzmi. I widzimy też tutaj, że lud ochotnie, oni nie tam, że. oj się, się żałowaliby mu oni o nie, o, z ochotą, to, tak, Przecież to ten, którego królem chcieliśmy, on co prawda nie przyjmuje trono, ale jak będzie taki bogaty, to prawie król. Oni chętnie, oni z ochotą, tak, dawaj. Oni, jak tylko tutaj cokolwiek w jakimś takim kierunku, gdzie oni im się to podobało, to oni chętnie i wszyscy tam rzucali. Także taką masę nazbierali tego złota. Widzicie? To jest taka podła cecha ludzka, że my zamiast dostrzec rękę Boga w naszym życiu i oddać Mu należną cześć i wiernie za Nim podążać, zamiast tego gloryfikujemy ludzi, których Bóg powołał i których Bóg użył. I na tych ludzi wyczyszczamy nasze gały i ich podziwiamy ich wychwalamy. I oni mówią, zobacz jak Bóg go używa, tego brata wspaniałego. A niektórzy nawet, i tą siostrę też wspaniałą używa, tak. Joyce Meyer, taka wspaniała, kaznodziejka. A ja kupiła sobie toaletę za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Taka jest bogata, taka wielka. Tak, jeździ, posiada książki, nam do Polski chce przesyłać. Takie wspaniałe siostry. Jak on jest oddany Bogu, jak poświęcony tej służbie, bo i zobacz, jak ten brat czy tamta siostra, jak oni się poświęcają. No zobacz, zobacz. jak wiele dobrego w Jego życiu. Ja nie chcę powiedzieć, że te wszystkie słowa nie są czasami na miejscu. Nie chcę powiedzieć, że nikomu nie można pochwalić nikomu żadnych zasług, nie przyznać nic takiego. Ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg, który do tego wszystkiego ich uzdonił? Gdzie w tym wszystkim jest chwała dla tego, któremu w pierwszej kolejności się chwała należy? Czy, czy Bóg jest wywyższony ponad tych ludzi, czy my tych ludzi wynosimy nie wiadomo gdzie. To może namalujemy sobie ich obrazy, co? I postawimy sobie ich pomniki i będziemy się do nich modlić, jak oni tacy wspaniali, tacy święci, nie? No wiecie, że niektórzy wpadli na taki pomysł kiedyś i do dzisiaj tak, tak sobie robią. Jest wielkie, wielkie, wielkie niebezpieczeństwo takiego, wiecie, ślepego wpatrywania się w swoich przywódców, i takiego bezwarunkowego poddania się i podążania za przywódcami, których Bóg wybrał i których Bóg użył i których w życiu działał w cudowny sposób. Gdyż niestety wielu z nich kończy tak jak Gedeon. Że kiedyś faktycznie szli za głosem Bożym. Kiedyś rzeczywiście Bóg czynił cuda w ich życiu. Kiedyś Bóg się cudownie nimi posłużył. Ale z czasem oni zeszli z Jego drogi. Z czasem oni zaczynają sobie służyć, z czasem oni zaczynają budować swoje imperium, z czasem zaczynają budować swoje. To może być chrześcijańskie imperium. Dzisiaj można na chrześcijaństwie w niektórych krajach wielkie pieniądze zrobić. I wielu dzisiaj się dorabia na chrześcijaństwie, tak jak dorabiają się na innych rzeczach i sobie żyją w luksusach, jeżdżą po świecie i śpią na najlepszych hotelach, jedzą na najlepszych restauracjach i żyją jak królowie bo są gwiazdami chrześcijańskimi tak? artystami, muzykami jakimiś aktorami, jakimiś pastorami wiadomo, do jakimi i tak dalej, i oni żyją w luksusie, jak pączki w maśle sobie. Co może z pobożności można ciągnąć zyski. I wielu ludzi patrzy, mówi, no bracie, no to nie ma co tam się tam, że tam ktoś się tam de, kupił tą toaletę za ty wiesz, tam tysięcy. Daj sobie spokój takie drobiazgi tam. Co się czepiać w ogóle takich rzeczy? że ktoś tam ma trzy samoloty i sobie lata, potrzebuję, bo ja widocznie mieć te trzy samoloty, albo coś tam innego. Ja, oczywiście, to nie nasza rzecz sądzić ludzi. Ale to mi coś mówi, to coś, coś o czym świadczy, to pokazuje, że czegoś ci ludzie szukają w tym życiu, no. mają jakieś ambicje w tym życiu, coś im się podoba tutaj. A Ty popatrz, żeby na siebie, pastorze, gdzie sobie wygodnie żyjesz. No. Ja muszę też na siebie patrzeć, też się pilnować. Samo każdy z was się niech lepiej siebie pilnuje. Ale problemem jest to, że wiecie, czasami tacy ludzie z wielkimi nazwiskami, którzy faktycznie kiedyś zostali użyci przez Boga, którzy rzeczywiście wiele dobrego zrobili, dzisiaj już nie idą za Bogiem, ale ludzie są tak zaślepieni nimi. Oni mogą dzisiaj pleścić im głupoty, mogą wymyślać im jakieś swoje niestworzone historie, a ludzie... To nic, że w Biblii tak nie jest napisane. To nic, że w Biblii nawet inaczej jest napisane. Ale jak ten brat to mówi, no to, to, to, to nie ma co dyskutować w ogóle, bo przecież zobacz, jakie Bóg przez niego cuda przecież uczynił. No człowieku, czy ty nie wiesz? To nic, że on teraz się z Biblią trochę nie zgadza. Ale to, to ty się nie czepiej tych szczegółów po prostu. Ty słuchaj, jak on dobrze mówi. Ty zobacz, jak ile on dobrego robi. Da? I tak mylą sobie oczy, i nieważne, że ten człowiek już dzisiaj zamiast, tak jak kiedyś, szedł być może wiernie, posłusznie za Bogiem i wydrżał przed Jego Słowem i liczył się z tym wszystkim, co Biblia mówi. Dzisiaj opowiada swoje bajki i swoje historie i głosi swoje nauki, które są sprzeczne z Bożym Słowem. Ale ludzie po prostu te ślepe barany. Bo mówią, bo zobacz, bo zobacz, co tam kiedyś przez Niego Bóg zrobił, albo coś tam jeszcze. O... Wielkie jest to niebezpieczeństwo. i za takim człowiekiem. Tak jak Izrael poszedł za Gedeonem. Cały Izrael. Kiedy on mówi, zrobimy ten efod, postawimy go tutaj, to wszyscy uu, do Efraty. A, jest to też choroby nie do Efraty, tylko do ofry, a? ofry. No to co to z tym efodem było? Co to za problem z tym efodem? Gedeon, jak widzimy, tutaj zrobił, wskazał z tego sporządzić efod. Gdzie o tym efodzie możemy przeczytać? Druga księga Mojżeszowa, 39 rozdział. Zobaczmy, co to był efod i dla kogo efod miał być. Komu miał służyć? Druga księga Mojżeszowa, 39 rozdział. Ja myślałem, że ja tutaj w pół godziny siedzi i wyrobię. No tu jeszcze nic Ech. Tak to Bóg mu powiedział do Mojżesza Że miał zrobić efot Ze złota Z fioletowej i czerwonej Purpury Z karmazynu I ze skręconego bisioru Dla kogo to miało być? Wiesz pierwszy mówi nam, że to miało być dla A Arona Arcykapłana Efot był strojem arcykapłana. I efot e, miał w sobie... Teraz już nie będę czytał, bo tutaj mam dużo więcej, ale już widzę, że nie ma czasu na to. E, efot e, wiązał się z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, wiązał się z tym z tą uprzywilejowanym przystępem do Boga. Tylko arcykapłan mógł wchodzić do najświętszego miejsca. Tylko arcykapłan mógł wykonywać pewne czynności. Ten, który odnosił Efod kapłański, miał uprzywilejowany w tamtym czasie przystęp do Boga, dlatego że reprezentował, czy był, był, był zapowiedzią Jezusa Chrystusa, prawdziwego arcykapłana, wiecznego arcykapłana. Efod też widzimy w niektórych sytuacjach, był takim kanałem objawienia, kiedy Dawid nie wiedział, co ma robić, przywoływał abiatara, który u niego przebywał i prosił go, żeby ten przyniósł Efod, I wtedy Dawid pytał się Pana, a więc też przez efot było jakieś, jakieś objawienie. I tutaj, czemu mówię, trzeba tu dużo więcej czasu poświęcić, żeby to wyjaśniać, ale myślę, że to wystarczy na tym etapie. Efot był dla kapłanów i głównie dla arcykapłana. Czasami inni kapłani nosili jakiś liniany efot. I oznaczał uprzywilejowany przystęp do Boga i był kanałem objawienia woli Bożej. I w czasach Gedeona przybytek znajdował się w Silo i tam też powinien był być arcykapłan i tam też powinien był być ten święty efot, o którym Mojżesz napisał. Jednak jak znacie tą historię, to nie tam Bóg skierował swojego anioła, to nie tam Bóg skierował swoje objawienie, nie przemówił do Izraela w tamtych czasach przez tamten efot, ale posłał swego anioła do Gedeona w Owsze. A więc, czy można było polegać na tych kapłanach z Shilo w takim razie, skoro oni nie mieli objawienia, a tutaj Bóg do Gdyona dał objawienie, a? Czy można na nich polegać? Czy, czy raczej nie należało ustanowić nowego porządku w mieście tego, któremu objawił się Bóg i który lepiej słyszał Jego głos niż tamci kapłani z Shilo? A? nie jest to logiczne? To nic, że Pan Bóg nie powiedział, że oni mają coś nowego ustanawiać, czy coś mają z tego robić. Tak? To chyba ludzka logika nam to mówi. To przecież my mamy na tyle rozumu, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, tak? My nie potrzebujemy, że Pan Bóg nam wszystko musiał po pokazać i powiedzieć, No mamy swój rozum. I my mamy swoją twórczość I my potrafimy wymyślić różne rzeczy prawda? Które Panu Bogu na pewno się spodobają Jeśli my z czystego serca z, z dobrej chęci W dobrej wierze coś zrobimy To czy Panu Bogu to się nie spodoba? No niech ktoś powie Że jeśli ja coś z dobrego serca Dla Pana Boga chcę zrobić Chociaż Bóg mi tego nie nakazuje w swoim słowie Ale ja z dobrego serca Z dobrego to Ty mi chcesz powiedzieć, że ja coś coś Pan nie robię nie tak? Że tutaj Panu Bogu się mogę narazić? No. No. No tak my sobie kumamy, Tak sobie myślimy, nie? Że przecież no co Ty bracie, to, że tam oni coś wymyślili, że coś tam oni robią takiego, ale oni przecież to z dobrego serca. Oni to przecież nie mają jakichś złych intencji. Oni nie chcą ludzi do piekła. Oni chcą Panu Bogu coś dobrego, nowego zrobić. Coś wymyślili sobie i chcą zrobić. To nic, że Biblia nie mówi. A nawet jeśli mówi coś nie tak, że tamte... To oni przecież z dobrego serca, człowieku. Zrozum to, nie ciepiaj się szczegółów. No, no, te siostry no, chcą tymi kaznodziejkami być. No, Co ty się tak ciepiasz tych sióstr? Ty przestań. Ty w swoim już zbożem chustki kazałeś nałożyć. To już dawno wszyscy to rzucili, już Boże tego nie zobaczysz w zieloną świątkowym, żeby oni tam chustki zakładali. No, a Ty takich jakieś wracasz do jakichś starych przeżytków tutaj człowieku, bo tak coś napisane w jednym rozdziale, daj se spokój w ogóle z tym. Daj se spokój, człowieku. To przecież to, no, to, to, to nic, nie, czego nie potrzebne, nie? Myślimy, no, co to za różnica w Równouprawnienie jest. Kobiety równie dobrze wykształcone, równie inteligentne. Niejedna lepiej niż ja tutaj bym mogłaby stawać i przemawiać bardziej elokwentnie. To jest spokój człowieka. Co ty się cierpiesz litery tutaj? Nie, nie. Coś nowego, tak? Wymyślmy sobie. Jesteśmy twórczy, twórczy bardzo jesteśmy. I myślimy, że to Panu Bogu się będzie podobać. Nawet jeśli On w swoim słowie mówi nie. My myślimy, że jak my z dobrej chęci, z dobrego serca, w dobrym zamiarze, w dobrym... Przecież my tutaj nic złego nie chcemy. Chcemy dobre przecież tylko, nie? To Panu Bóg na pewno to się spodoba. Chociaż on mówi z państwa, że to mu się w ogóle nie podoba. Widzicie, jak ktoś coś nowego wymyśla, jak ktoś coś co nowego wprowadzić, to zawsze będzie miał jakieś logiczne wytłumaczenia. No bo przecież tak, wiecie, nie da się tak czegoś tak wprowadzić, tak nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Ale jak się tak się dobrze to wytłumaczy... Niekoniecznie Biblią. Biblia przecież to nie wszystko, prawda? Przecież Biblia to Biblia, a my swój rozum mamy. E? I myślimy, że w Domu Bożym możemy postępować, tak jak nam się podoba według naszego rozumu. Nie, nie możemy. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, to ci pisze, żebyś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym. I nie po to to jest napisane, żebyśmy sobie postępowali tak nam się podoba, jak nam jest wygodnie, jak temu światu się dzisiaj bardziej podoba, jak będziemy lepiej wyglądać przed tym światem, że to tak bardziej pasuje do współczesności, co my wyrabiamy. I myślimy, że to Panu Bogu też się będzie podobać, że Pan Bóg to będzie błogosławiał. Możemy się grubo mylić. Możemy się grubo pomylić. Widzicie, jak bardzo łatwo i tak subtelnie i tak pozornie duchowo można porzucić wiele rzeczy, które Bóg nam nakazuje w swoim Słowie, porzucić ustanowiony przez Boga porządek, aby ustanowić nasze jakieś ludzkie porządki, czy raczej nasz ludzki bałagan, oparty na naszej logice i naszym pragmatyzmie, bo to działa. To działa, bracie. Jak to działa, to robimy to. Nieważne, czy to jest bili, czy tego nie ma bili. Jak to działa, to młodzi ludzie przychodzą, zobaczyć. weźmy więcej tej takiej muzyki, którą ci młodzi ludzie lubią. No, hip-hopa sobie pośpiewajmy zboże. Dajcie spokój z tymi pielgrzymami, już starymi, już te słowa nie pasują. Zaśpiewajmy coś w świecie nowego, jakieś rocka, hard rocka weźmy, zagrajmy, nie? To więcej ludzi młodych przyleci zaraz. Jak słyszą, że tutaj grają hard rocka, mają no, fajny zespół i gitary i tego i wszystko huczy to chętnie oni przyjdą i co w tym złego? Fajnie się chwali Pana przy tym, nie? hip-hop, zrobimy sobie w i będzie fajnie, Co przeszkadza, no? Ta muzyka, to muzyka co to się ciepiać, nie? No? Można sobie tłumaczyć, można sobie tłumaczyć Albo dajmy spokój z tymi kazaniami już, bracie, jak ty już tak za długo mówisz. Za długo mówisz człowieku, no my nie wyrabiamy już twoich kazań. Nie? Zróbmy sobie taki panel dyskusyjny. O, tak siędziemy, wszyscy chcieli dyskutować. Ten powie coś, tam, ten powie to, to tak, jakoś tak żywi, tak wtedy tak, łatwiej będzie, nie? Jeden powie coś, drugi coś powie, trzeci coś powie, czwarty i tak. O, przecież nie, tylko ty tam z przodu masz coś w głowie. Myślisz, że my nic nie mamy w no sieczkę mamy, tak? Że jesteśmy mądrze, tak jak ty. Tyle samo wiemy, co ty, a może więcej nawet, tak? I nie musisz tam stać z przodu i do nas mówić tutaj, tu i tam przez 40. Zróbmy sobie taką dyskusję, nie? Pogadajmy sobie, poopowiadajmy sobie. Co tam będziemy tą, w kółko tą Biblię czytać? Ile razy już żeśmy ją czytali? Ile razy ty ciągle z tej Biblii nie możesz nic nowego powiedzieć? Może chcesz żywoty jakichś świętych poczytamy. O, jakieś historie fajne z, takie z przeszłości. Tyle się można nauczyć, tyle różnych fajnych rzeczy tam jest, nie? Można. Żeby można coś nowego, co, coś nowego człowieku. Ludzie lubią nowe rzeczy. Lubicie nowe rzeczy. Coś nowego, nie? Stachy, no, stare się nudzą wszystkim. Coś nowego tu, ha. No właśnie. Tam ci też, tamtym się też to podobało, wiecie? Podobało mi się. Gdy on tam ten swój efot zrobił z tak z tyle ilości złota, ten efot musiał być niezły, wiecie. Z takiej ilości złota to tamten się nie równał ten Shiro, który tam mieli. Ten to dopiero był Efod. Ten to dopiero robił wrażenie. Tutaj dopiero, teraz, tu gdzie. I cały Izrael. Już no Silo tam. Tam się nic nie dzieje w silo. I co tam Bóg, tam jego przybył? W Efra jest coś nowego. Gedeon Nasz zwycięzca, nasz przywódca, nasz wspaniały, którego przecież Bóg powołał, Bóg go przecież wybrał. On to, on to wymyślił. To nie jakiś tam taki tam heretyk. Nie, nie, nie. To ten, którego Bóg powołał, on to wymyślił. Tak? Nie było ani jednego głosu, który by się poniósł. Nie czytamy, może były jakieś, ale... Nie czytamy, żeby ktoś podniósł głos, żeby ktoś wyśleł, co robicie czy ludzie? Czy wy nie wiecie, że Bóg ustanowił miejsce i Bóg ustanowił sposób, a wy coś nowego to chcecie robić? Nie, oni wszyscy tam lecieli do Efra i tam się z cudzołożyli. Okazali się niewierni Bogu. Bo to słowo to oznacza tutaj. Nie oznacza, że tam oni tam jakiś rząd kultowy prawie jak tu nas przetłumaczyli. I koniecznie. Raczej wątpię, że to się działo za czasów Gedona, bo później tam, co się działo po jego śmierci. To chodzi o ich serca, że oni z cudzołożyli się wobec Boga byli wierni Bogu, przestali Boga służyć tak jak Bóg chciał, żeby Mu służyli i tak jak Bóg powiedział, że mają Mu służyć i tam gdzie mają Mu służyć i w taki sposób ale poszli za tym, co Gedeon im zrobił i odstąpili od Boga i czytamy, że to stało się płatką, sidłem dla Gedeona i jego domu a potem widzimy, że po jego śmierci cały Izrael już miał w sercu tak tego pełno cudzołóstwa, że od razu poszli za Baalem z powrotem do tego wszystkiego wrócili, z czego Bóg ich wyrwał. Przez Gedeona. Zobacz, jaki koniec. Zobacz, jaka tragedia. A się dobrze zastanówmy, bracia, siostry. Dobrze się zastanówmy, jak chcemy żyć. Czego chcemy szukać w naszym życiu. Czy chcemy szukać jakichś nowych, ekscytujących rzeczy. Czy chcemy szukać Rzeczy, które wydają się gdzieś tam działać i coś tam robić, chociaż ich nie ma w Biblii. Chociaż niektóre nawet są... Można jak kwestionować pod, pod, pod kątem tego, co mówi. Czy będziemy szli za tym pragmatyzmem? Czy będziemy szli za tłumem, który leci gdzieś w jakimś kierunku? Czy będziemy robić to, co nam się będzie podobać i coś, co nam się wydaje, będzie przynosić jakieś nasze efekty? Czy będziemy mocno trzymać się tej starej Biblii? I będziemy wiernie i pokornie i posłusznie pełnić Jej przykazania i ufać w Jej obietnice. Czy zaufamy słowom Pana Jezusa, który powiedział, niebo i ziemia przeminie, ale moje słowa nie przeminą. Czy zaufamy tym słowom Pisma, które mówią, że ten kto pełni wolę Bożą, ten kto pełni słowo Ojca, ten trwa na wieki. Ten, kto drży przed Jego Słowem, w tym Bóg ma upodobanie. Czemu będziemy ufać? Za czym będziemy szli? Nasze życie pokaże to. Nasze życie będzie to pokazywać. My tu sobie możemy Ci opowiadać różne rzeczy, posłuchać tego. Ale to moje i Twoje życie pokaże. Jak skończymy? Czy skończymy tak jak Gedeon? Czy skończymy tak jak apostoł Paweł? Który u kresu swojego życia mówi wiarę zachowałem. Dobry bój bojował teraz czeka mnie wieniec żywota. Paweł skończył w samotności, wiecie, niewielu miał, niewielu. Tam wszyscy go opuścili. Pisze do Tymoteusza. Wszyscy mnie opuścili. Odwrócili się od niego, odeszli. Ale to nie spowodowało tego, że Paweł teraz zaczął szukać popularności, zmienił swoją, swoją teologię, zmienił jakieś swoje tutaj nauczanie, czy zaczął, zaczął robić coś, żeby teraz nie stracić tych wszystkich tam swoich, tam, swoich popleczników. Zełzami widział, jak odchodzą do czegoś innego. I widział, jak wchodzą do tych wilków w owczych skórach. Widział, jak idą za fałszywymi naukami. Jak widzą za tymi nauczycielami, którzy są elokwencją i pozorną charyzmatycznością zwodzą ich. I z o tym pisze do Tymoteusza. Mówi, zostałem sam. Ale mówi, dziary zachowałem. Dobry był i bojowa. Biegu biegu dokonamy. by takie było nasze świadectwo bracia i siostry. To jest daleko, bardzo, daleko ważniejsze. O tym, co ludzie nas powiedzą. Ilu za sobą może ludzi pociągniemy. O tym, jak w Boże Księdze będzie ja na nas napisane. Czy będziemy mieli taki, takie zakończenie, taki epitaf, jaki on miał? Czy będziemy mieli taki epitaf, jak apostoł Paweł miał? Trzeba o tym pomyśleć, bracia i siostry. Warto o tym myśleć. Tak jak Adaś dzisiaj powiedział, jesteśmy jak trawa. Tak Słowo Boże mówi, to nie to, że Adaś tak powiedział, ale tak słusznie przeczytał ten fragment. Jesteśmy jak trawa. Nasze życie szybko przemija. I wkrótce nad życiem każdego z nas Bóg wypisze swój epitaf. Jaki on będzie? Jaki będzie Twój koniec? Co z tego, że dobrze zacząłeś? Nieważne jak zacząłeś. Kiedy on dobrze zaczął? Pięknie zaczął. Ale jak marnie skończył? ilość takich jest, którzy dobrze zaczęli. Byli tacy używani. Byli tak Bóg w nich w działo. I co z tego? Po drodze się spalili. Po drodze spłądzili. Po drodze uwikłali się w jakieś sprawy tego świata stali się rozbitkami w wierze. Ich życie runęło w niesławie, tak jak Gedeon, umierają. Oby to nie było losem żadnego z nas. Obyśmy mając przed sobą ten wyznaczony nam cel trzymali nasz wzrok na Panu Jezusie Chrystusie. Uważnie słuchali Jego Słowa. I okazali się jego uczniami. Któż Pan Jezus powiedział, ten kto słucha słowa mojego i wykonuje je, ten jest mężem mądrym, który buduje na mocnym fundamencie jego dom się stoi, kiedy przyjdzie burza. I prawdziwie uczniami moimi będziecie, mówi, kiedy w słowie moim wytrwacie. Weźmy sobie do serca to, to Boże wyzwanie. Weźmy sobie głęboko do serca, bo wiele głosów do nas krzyczy, ten świat do nas krzyczy i w kościele też różni krzykacze krzyczą. Różne rzeczy. Ważnie słuchajmy tego, co do nas Bóg mówi dzisiaj. I nastawiajmy nasze ucha we właściwym kierunku. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Proszę. nasz Panie dziękujemy Tobie za te różne przestrogi napomnienia i prawdziwość Twojego słowa że, że nie jest to taka bajkowa księga w której wszystko jest tak albo wymalowane jakimiś pięknymi barwami a wszystko inne to jakieś takie czarne i nie ma żadnych odcieni szarości ani barw ale widzimy jak Twoje słowo Panie przedstawia rzeczywistość taką jaką jest Twoje słowo jest prawdą, nie ma w niej żadnego kłamstwa. Chociaż czasami, tak widzimy, te tłumaczenia nie są doskonałe. To jeśli pilnie je studiujemy, sprawdzamy, to możemy dojść do sensu tego, co tam jest zapisane. I możemy zrozumieć to słowo. I tak nas zresztą wzywasz, abyśmy szukali tej prawdy jak skarbów, jak perł ukrytych. Że to nie jest coś, co leży na powierzchni. A jest to coś, za czym musimy szukać i czego musimy głęboko się doszukiwać, aby to znaleźć. Kochany Panie, tak prosimy, byś przemówił dzisiaj do nas przez to słowo, żeby ono pracowało w naszych sercach, aby nikt z nas nie pozostał nieczuły i niewrażliwy na to, co słyszeliśmy. Jeśli w tym było jakaś moja ludzka domieszka, mojej głupoty i mojej jakiejś tutaj pomyłki, wybacz mi Boże i, i usuń te plewy spośród Twojego ziarna. Niechaj to dobre ziarno zapadnie w nasze serca, Niechaj wyda plonku żywotowi w życiu każdego z nas. Abyśmy dobry bój bojowali. wytrwali, biegli w tym wyścigu, który jest przed nami. Abyśmy nie zeszli na złą drogę i nie stali się przyczyną skalania innych. Abyśmy też nie poszli za tymi, którzy może kiedyś dobrze biegli, a dzisiaj biegną w zupełnie innym kierunku, chociaż nadal używają tych samych słów. Daj nam, Panie, mądrość płynącą z poznania Ciebie, z poznania Twojego Słowa, aby odróżniać ziarno od plewy, aby umieć odróżnić to, co jest cenne i prawdziwe od tego, co jest fałszywe i pozorne i płytkie. Prosimy, kochany Boże, prosimy, byś w łasce Twojej udziela nam Twojej mądrości, abyśmy nie błądzili w ciemności naszych ludzkich pomysłów, ale poznawali wolę Twoją. Poznawszy Twoją wolę, z ochotą ją pełnili, bez wdawania się w dyskusję z Tobą, bez wdawania się w jakieś przekonywanie Ciebie o logice naszych argumentów. Tutaj Panie, byśmy nie polegali na naszym własnym rozumie, ale ufali Tobie i kochali Ciebie i do Ciebie lubnęli, byli Tobie poddani, posłuszni. Dopomóż, dopomóż, prosimy. Każdemu z nas okazać się wiernym i nam jako zborowidzisz. Być Tobie wiernym zborem, który będziesz błogosławił w Twoim czasie, w Twój sposób, tak jak zechcesz, Panie. Prosimy, prosimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Spędźmy jeszcze chwilę w modlitwie. Trzeba dobrze być w miejscu, gdzie jest Twoje słowo? Kiedy ono dotyka nas, to wiemy, co jest dobre, czego dajemy. Pomodzę się o to, żebyśmy nie zapominali o tym w naszej codzienności, ale pielęgnowali to, szukali tego i to jest dla na nas najlepszy kierunek. Dziękujemy za tę możliwość poznawania, słuchania Twojego Słowa. Amen. Twoje święte słowo, Panie, trwa w naszych sercach. Niechaj Twój Duch rządzi w naszym życiu. Niechaj Twoja prawda rozświeca nam ciemność tego świata, abyśmy nie błądzili w ciemności, ale szli tą wąską drogą życia za Tobą. Wielbimy Cię, dziękujemy Ci, że dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają nie zawiedziesz tych, którzy na Tobie polegają. Dziękujemy Ci.